Wiele, dlatego czułem się gorsz Tata wyjechał do Niemiec Zarobić miał parę złotych Zanim pojechał, to wracał po pracy zmęczony A ja z balkonu go wypatrywałem Liczyłem te samochody Taty autobus zazwyczaj był pusty, a już na pewno po pensji 222 i 22, 3 samochód, zaraz się ściemni Wracał pijany, bolało co ja tam mogłem rozumieć? Koledzy z ojcami bawili się super, a ja osierałem złe z buzi. Pojechał, pisał i dzwonił, później już rzadziej i rzadziej A ja na zewnątrz się wciąż uśmiechałem, nie chciałem się rozpaść przy klasie Czułem się wybrakowany, mama po łokcie w robocie Rozumiał tylko wzrokanie Mogłem polegać na siostrze Z czasem się uczysz nie płakać Chociaż to dzisiaj jest rana Tato nie czuję już żalu Jak cię zraniłem przepraszam Jeżeli kiedyś usłyszysz, Proszę się też nie obrażać. Szkoda, że nie chcesz się leczyć Wiesz, mi to naprawdę pomaga Hej, Płacze rymami jak kiedyś gramatyk, Dlatego nie widzisz mych łez Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty A nie, że się kryje za szkłem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 Mamo jak mogłem nie widzieć Wzrok taki figiel mi spłata Zamiast pomagać, doceniać, dziękować To zacząłem życie jak tata Nie wiesz jak szybko to ściąga, równo Nie wiedzieć kiedy masz w sercu pusto Myślisz, nie mówisz, mówisz, nie robisz W sumie to wszystko ci jedno Chcesz nic nie czuć, wiem co może ci w tym pomóc Zamiast szukać gdzieś sposobu bierzesz te, które są w domu Teraz za wszystkie cierpienia Będę bił życie pijaka Płaci mój syn, moja mama Rodzina bliższa i dalsza o jak się strasznie odegrał, zemsta na sobie Satan, Wuda i nosy i wuda i trawa i wuda od nocy do rana Dziś potrafię już mówić o tym, spojrzeć na siebie z boku trochę Każdy dzień nowy naprawia mi głowę, z każdym numerem wiem więcej o sobie I jest dobrze, choć jest problem, odkąd szerzej mówię Łzy nie lecą, chociaż w sobie non stop czuję smutek, więc Płaczę rymami jak kiedyś gramatyk, dlatego nie widzisz mych łez Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty, a nie że się kryje za szkłem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 up now. Prawda Jest tu dziś nieznana jak mantra Zadziałało kłamstwo szarlatana Jestem sceptyczny patrząc na ten dramat I nie wierzę w ani jedno hasło Na ich barykadach Oni tak pewni swego wczoraj na bogato Dzisiaj błagalny patrzą na mnie Co ja na to nabrał ich marnie Jakiś prestidigitator poszli triumfalnie Pod nóż, jak baranów stado Żeby nie widzieli prawdy Dostali zajęcie, materialne życie Co ucieka coraz prędzej Słuchali tych, co im obiecali więcej Że pięknie będzie, że wszystko na w patencie, licz, wydaj, konsumuj, używaj jeszcze Idź i patrz, kto tu już swe umywa ręce Ich wina do tłumu przytuł się bezpiecznie Ich styka z kostiumów i dukatów szczęście Ich kuglarze stworzyli sterylną wersję I mordują codziennie, a mają czyste ręce Podziwiam tylko jedną skalę umłupienia, Żeby zmienić punkt widzenia tworzą pseudowydarzenia wydarzenia Bez znaczenia, co on ma, czego nie ma Prędzej wyschnie ocean Albo za to nie gleba niż ci opętani zrozumieją, co biega ci Zaczarowani, z których każdy duszę sprzedał dziś Skonsternowani zrozumieli, że się nie da żyć Bo całe człowieczeństwo umiera, ktoś mówił im Że wojna, pikła i nieba nie istnieje tu i teraz I że innej wojny trzeba Słowa oszczerstw tak stępiły im wzrok I życie jest imitacją, podrabiany Mario Bros Biegną i skaczą, jest moneta, jazdy sos Ale stracą nadchodzącej planszy całą moc nie daj mamić się, że chodzi o kasę, rasę, Kastra, albo kto ile dał na tacę, Ale nie daj sobie wmówić, że wszyscy są równi, a życie sprawiedliwe od kołyski do trumny Nie daj opętać się hasłami przeciw braciom, fałszywym świadectwom, zeznaniom, przesłuchaniom Tylko nie uwierz w walkę ludzie kontra ludzie, sam ze sobą walczysz, więc uważaj na iluzję Nie daj się mamić, że buje są tą ziemię, kto jej nie niszczy, niech pierwszy rzuci kamienie Ale nie daj sobie wmówić, że ma być wszystko jedno, szacunek dla natury to Pierwotne jest sedno. Nie daj opętać się fałszywym proroką. To nie żyd faszysta ani oświecone oko. Walczysz od zawsze tutaj tylko z samym sobą. Stajesz po stronie złej albo idziesz dobrą drogą. Co na khan, to do noc, Kada, to poza słoń. O. Demonologia Bra. Obudź mnie zanim umrę, uczim w mnie był ślepy, wygoń te chore myśli. In priorytety, w mojej głowie kobiety Każdej nocy znów inna Jakiś pieprzony hardcore, niesielanka sielanka rodzinna Teraz próbuję zasnąć, choć coś nerwami miota Moja dusza uprawia ten pieprzony sabotaż Wykonuje znak krzyża Wreszaj ja ono dyskrepsję czuję niepokój, widzę krzywdy, projekcje Nie chcę czuć tego stanu, odwiedziny umarłych Miały miejsce i nieco ze spokoju obdarły Mój wniosek jest zasadny, Proszę umorzenie Wszystkich stanów lękowych, które gniotą sumienie Cholerne upiory czepiają się na skrzydeł Nie chcę groźnych demonów, wolę te dobrodliwe Idę dalej tym lasem, zawiesam, Jeszcze chwila i czuję, że wyłoni się skargi To coś jakbym się dławił, znowu myśli karnawał Czemu chcecie mnie zniszczyć? Przecież nie macie prawa Ja zadziałam z ukrycia, chociaż smak ich jest gorzki Wezmę ziomu i zarzucę jakieś nasenne proszki Wiary pozostała garść trocin Tu ludzie piją więcej niż są w stanie wypocić Życie pędzi jak pocisk Nie jesteśmy już młodzi Już dawno ludzka głupota przestała wzbudzać mój podziw Bez bliskich i rodzin Wszyscy byli, byśmy nikim za narkotyki, przemoc, agresja i krzyki Mam też swoje strzygi, ciągle stawiam im opór Jak mój człowiek szelma szelerii nie wydycha mnie pokój Jeśli chodzi o wrogów, to jest jeden największy Czor, w którym nie pomoże wygrać siła mięśni Nie pomogą w ból wykrzywia usta Codziennie mu patrzę, spryc w odbiciu lustra Samotność i pustka, rzeczywistość szara Zdeptane sumienie, mara, paranoja, mara Wielu woli się zalać, bo świat jest straszny poszukiwani szczęścia wyrusza to życie kirdala, wiesz? Ale ja w jakiś stres. Każdego dnia Taki kurwa bojowych chrzest Taka jak Czy Boże może oni mnie Czy to ich ja To kogo z jak i gdzie Byle nie nas ciągle mi nie zgadza się Nie chaj, chaj. ten mój obiecany raj To nie ten kraj Jedyny haj to bombiri, baj baj mam przerywany sen I mnie chęs Ja wtedy co wypatrywałem a Zawsze było czego się napić Za coś Zmieniają jest Zmieniają tylko się etapy Kolejna I choć to już nie są te czasy podobna na Po prostu skórzy synu klasy Sam wiesz jakie długo zajebią mnie chwasy No i cześć, czasami bania kryje, że cześć. aż można ze Mieć niemieckie fury, japońskie motocykle Amerykańskie buty i zaliczyć tajską cipkę Mamy Może i góry, Bałtyki mur zasykle I robimy awantury pijąc wódkę i miod pitny Ze słowiańskiej kultury w sobie mam słowiańską krew Wcale jej nie czuję, ale budzi czasem dziwny zet I gdy wypiję, to robi się pantytycznie, się okam, czy zabiję, z czym szlokam albo wyję, Moja ekipa bez koszulek na ulicach śnie Śpiewamy kurem, chryzantem złociste Kultura i etyka szybko jako znika gdzieś Choć każdy czuje, że dać mordę za ojczyznę chce Za tych, co na obczyźnie kielą kórę, zdrowie pij Słowianin, Polak że żyje, będzie mordę bił Gdy tryb bieszadny, włącza się poranek, gdy tak Stadno zgromadny, z nim wpadnie do nas sławny spin Ukradkiem tracz, czy tu z kolejnym wrzaskiem Co inteligentniejszy wie, że zrobiło się w Literatura, wiedza i kultura bo to znów Nie lubię w sobie tego górach. Chcę mieć spokój! Ej, ej, ej! Flow z poznania, tu gdzie polańskie plemie! furach amerykańskich, afrykańskie bębnienie! Czuć afgańskie palenie, jemy ormiańskie jedzenie! Świata tam mam szamańskie widzenie! Polskie gadanie! To i wojskiem na scenie! Czujesz swoje dypienie na japońskim systemie! Preferuję starowiejskie leczenie przez miejskie brzmienie Słowiańskie gorzenie Związkowy mówi, Niech poleje się skoliczna ja Let's get this, wszystkie bandy okoliczne znam Zmienia oblicza gra pierwsi do bicia i do bicia Niegdyś nie oświatrz ich na woronicza Dziś gadka tajemnicza Jakbyś golił Hitchcocka Odpalam zapalniczką plan Dwa letry jak kiczko mam Tą magiczną gadkę specyficzną Swoją publiczność nie piję pod tą okoliczność Tu na ulica, na ulicach, co ziemię przy otków tu po wrogach, pozostał popiół za plecami, czuję bez betonowy nowych bloku. To tu ma tak, w oczach błysy Nie zostawiamy zwłok bliskich Na polu dzik muzyki mam, głośno jak świnia, ale jestem swój Człowiek, mówię w to, co mi leży na wątrobie Jestem stąd, z te strony słyną Nawet Meksyki w Stanach pierdalają nasz bigot nosimy zegarki, szczęście mamy częściej niż czasem Dwieście same kwestimy za sen Nieraz głową w ścianę, innym razem pestka Wszystko zgodnie z prawem, niekoniecznie w tym kodeksem na twarzach jak bied, nawet wypalone na wyklęta chcę z nami wypić wódki, niech cię broni boska Nieraz te rani, zalani w trupa Bóg jest z nami Poza tym zbyt wielcy, by upaść w modlitwo na ustach Idziemy ciemną drogą, tylko nasze kobiety Tak, że są urodą, Lewa stopluje, jadem Ciemnogród z lasu, my, my to pamięć najlepszych czasów Zgubiłeś chmurę, szukaj jej tu. Chcesz dobrej wódki? Szukaj jej tu, piękne kobiety, mamy ich wrót. Witam w krainie bałków i niespełnionych snów. Zgubiłeś chmurę, szukaj jej tu, chcesz dobrej wódki? Szukaj jej tu, piękne kobiety, mamy ich wrót. Witam w krainie walków i niespełnionych snów. Jestem z Polski, dla Europy, jestem ze wschodu. Krainy chłodu, najlepszej wódki bez Modu. Myślą o nas tylko wtedy, gdy szukają samochodu. Bo jakiś przemysł zajemał im go spod domu. Pracąc Cilenie. W tenach mamy meraż Od pokoleń wiemy, że za nie wylewać Danio kupić drogo sprzedać Nie dać się wyjebać, a jak się dasz wyjebać To jeszcze drożej sprzedać Znasz ładną Niemkę nie wierzę w te bajki W Polsce jest na święta i urodziny babci Ojciec za komune na ryku gonił marki musia spierdalać, bo gonili go milicjanci Bo cię rozrzuceni wszyscy Szukali szczęścia, amerykański sęż A to, mu się spełnia słowiański ruch, Wszędzie na obcych ziemiach I to wiesz gdzie indziej Nie zapomnij o korzeniach, Zgubiłeś chmurę, szukaj jej tu Chcesz dobrej wódki, szukaj jej tu Piękne kobiety, mamy ich brud Witam w krainie bałków i niespełnionych snów Skubiłeś murę, szukaj jej tu Chcesz dobrej wódki, szukaj jej tu Piękne kobiety, mamy ich brud Witam w krainie walków, i niespełnionych snów Słowiańska Holandia, ziomek odwiedź Pragę Tam na legalu możesz sobie jarać babkę Psychiczny los, bez lęku przed policjantem W ze stanem ducha, z zimnym browarem Lecimy dalej, polskie przekleństwa, wulgaryzmy znane dobrze we wszystkich miejscach Mój kurwa, pizda, od samego wejścia Mistrzowie kurwa, tutaj Mięsa. Światowa wizytówka, miłość i szymborska Ich kocha świat, tym chwali się Polska Nie wymienię wszystkich, którzy dostali Nobla Szacunek dla nich, o nich uczyłem się w szkołach Chcesz być wielki, czuj z pochodzenia dumę Pierdol ty, co mówią, że nic nie umiesz W twoich żyłach mój młodej krwi strunie Oprócz swojego kraju kraju rurek tej Kupiłeś murę, szukaj jej tu Chcesz dobrej wódki, szukaj jej tu Piękne kobiety, mamy i brud Widam w krainie bałków i niespełnionych Snów. Zgubiłeś kurę? Szukaj jej tu Chcesz dobrej bułki, Szukaj jej tu Piękne kobiety, mamy ich w brud. Witam w krainie Bałków i niespełnionych snów Wszyscy mamy podobnie, wschodnią mentalność Zima trzyma do kwietnia, łatwo zamarznąć przed wamy każdą zimę i rządowe szambo W porównaniu do przodków mamy naprawdę łatwo Lejemy w gardło tego belwedera Szukrówkę z jabłkiem, swojej firmy trzeba wspierać To wschodni blok, osiedle narodu Dzielnica Europy, gorąca krew, serce z lodu Skubiłeś furę? Szukaj jej tu Chcesz dobrej wódki? Szukaj jej tu Piękne kobiety, many i brud Widać w krainie Bałków i niespełnionych snów Skubiłeś furę? Szukaj jej tu Chcesz dobrej wódki? Szukaj jej tu